Ну и... drugi klucz, drugi klucz. Pierwszy to jest wiara na wrócenie. Na wrócenie, czyli przemienianie naszego stylu myślenia. Stylu myślenia. Stylu życia. Według myślenia Jezusowego, ewangelicznego, a nie według tego, co nam proponuje świat. I wiara w ogłaszanie Królestwa Bożego, i w moc tego Królestwa Bożego i w uzdrowienie, które już na krzyżu zostało nam wysłużone i nam tylko potrzeba, żeby po prostu to wziąć i to, i to, to uważać. To jest jeden klucz. Drugi klucz to jest wyrzeczenie się zła. Nie jestem żadnym demonologiem i nie jestem człowiekiem, którym zna się tak super na tych rzeczach. Ale są na pewno ludzie wspaniali, którzy, którzy doświadczają i którzy mogą, mogą się dzielić takimi wielkimi świadectwami na rodze, przemian, wolni i tak dalej. ja powiem tylko tyle, że kiedy zacząłem w sakramencie Pojednania e, zanurzać osoby, które przychodzą do tego sakramentu we krwi Jezusa, kiedy zaczynają ułażyć to Boże Królestwo nad ich życiem i zwycięstwo Jezusa w nich, we wszystkich ich sprawach, to widzę, jak uwalnia tych ludzi. A więc uważajcie, żeby było od razu jasne, to nie jest sprawa egzorcystów. Sprawa egzorcystów to jest sprawa, to jest uwalnianie od opętań, to, to jest jakby im najbardziej mocno zastrzeżone. Ja się bardzo cieszę, że przez Polskę przechodzi fala mszy świętej z modlitwą uzdrowienia. Fala. I ja się bardzo cieszę, jeżeli każdy proboszcz pewnego dnia powie, dobrze, w naszej parafii my sami o własnych siłach wcale nie musimy Ojca Witko zapraszać. Wcale nie musimy Baszabory zapraszać. Wcale nie musimy Mandżakala zapraszać. My o własnych siłach, czyli własną wiarę wykażemy, my kapłani, własną wiarę wykażemy w to, że kiedy staje na Eucharystii i zanurzam cały świat w Najświętszej Krwi Jezusa, to Jezus uwalnia. No bo to jest prawda. Ale my o tym nie wiemy. To jest pierwsza rzecz. I my w to nie wierzymy. To jest druga rzecz. Mówię o kapłanach. Nie mówię o świecy. Mówi o kapłanach. Kiedy jeżdżę na kolekcję Wielkoposny, to zawsze piszę list do prowadzców z propozycjami, dwie kartki propozycji, co by ksiądz, co ksiądz wybierze i tak dalej, co by ksiądz chciał. Pakieciek jest mniej więcej taki. O 6 rano jucznia z konferencją na temat, z konferencją na temat i Słowo Boże, które daje życie, Słowo Boże, które uwalnia, które, Słowo Boże, które wyzwala. Czyli o Bożym To jest dla tych ludzi, którzy już na świąt muszą być w robocie. Z jucznią. Ale zapraszam wszystkich, ale szczególnie tych, którzy są bioenergoterapeutami, używają jakichś dziwnych energii, dziwactw i innych rejki i nie wiem czego jeszcze. Żeby oni zobaczyli, szczególnie oni i wszystkie wróżki, żeby przyszły na to spotkanie. Żeby oni zobaczyli, że Jezus ma większą moc. Że to Jezus i Słowo Jezusa daje tak naprawdę życie. A nie ich energię. Bo ja nie wiem, skąd są ich energie. O siódmej czy ta pierwsza msza taka normalna, to jest standardcik, w poniedziałek, w wtorek, środa, na przykład, jeżeli są kolekcje, to jest standardcik KWC, krucjata wyzwolenia człowieka. Wolność, zniewolenie, uzależnienie i Od współuzależnienia się zaczyna. Dlaczego ja się mam nawracać, jeśli mój mąż bije? No bo ty jesteś chora. Ja jestem chora? No tak. I twoje dzieci są chore. Ktoś no musi z tej rodziny wyjść, tak? z tej chorej rodziny, z tego promieniowania tej choroby męża czy żony, osoby uzależnionej, która promieniuje i zakaża całą, cały dom, ktoś musi wyjść, żeby zobaczyć, na czym polega zdrowienie i wrócić. A on jak wraca, to on już patrzy nowymi oczami. To też jest metanoiety. To jest też nawracajcie się. To jest też przemieniajcie. Spójrzcie mi na to. Moi drodzy, to co chciałem w tej konferencji powiedzieć tak, dotknąć tylko, to jest to, co nas zabija. Co nas zabija. Tutaj wielki ukłon do ojców jezuitów i do szczególnie ojca ojca chyba naj, najbardziej szalonego w tej chwili u jezuitów, których robi furorę, Błaszkiewicz, tak? Obywam, mm -hmm. Mm -hmm. strasznie mi się ten obraz spodobał kiedy słuchałem kiedyś jego konferencji ten obraz tych myśli ale ja go przytoczę tak, żeby, żebyśmy wiedzieli co nas zabija są trzy głosy, które słyszymy nasz własny Ducha Świętego i kłamcy to są trzy głosy, które słyszymy w naszych głowach nasz własny Ducha Świętego i kłamstw, ojca kłamstw, czyli szatana. I teraz, jakie są, jak to wygląda, tak w praktyce, jak to wygląda? Otóż, wczoraj jedna z pań, jak żeśmy rozmawiali, mówi, że ona jakoś miała choroby, poszła do lekarza i ten lekarz jej powiedział, no, ma pani, ma pani, a pani dziecko ma, o, pani dziecko ma miesiąc życia. Jest tutaj ta pani gdzieś, nie pamiętam gdzie, ale. E, pani dziecko ma miesiąc, miesiąc życia, ponieważ że w pani tam w łonie y, rośnie jakiś taki głos, który po prostu spowoduje, że on będzie rósł, rósł, rósł, a w końcu to dziecko tam umrze, że tak powiem, w łonie jeszcze mamy, nie? I teraz co my robimy, lekarz? co my robimy? Zaczynamy wierzyć w to. I to nas zabija. Bo my zaczynamy w to wierzyć. Zaczynamy w to wierzyć i zaczynamy nakręcać złymi myślami. Robimy sobie czarny scenariusz. Od razu. Robimy sobie czarny scenariusz już teraz tak. No tak. No tak chyba będzie i tak dalej. No i, no i nakręcamy się. A co powinniśmy? Ale może jeszcze inny przykład. Siedzę sobie na rekreacji. Rekreacja to jest w zakonie. Takie miejsce, taki pokój, gdzie się spotykają wszyscy ojcowie, piją sobie herbatę, kawę i mają telewizor, żeby go oglądać i audować. I w tym telewizorze pewnego dnia występuje premier. Zgadnijcie jaki? Donald Tak, Donald Tusk. Nie Tarbit, tylko Tusk, tak. Donald Tusk. I mój współbrat robi coś takiego. Patrzcie. Co z człowiek? Kłamca i.. Nie? Już nie? będę tak? Nie będę powtarzał. Co było dalej? Nie będę powtarzał. Co było dalej? A ja siedzę obok. I sobie się tak. Jezu, gdzie ja jestem? Mówię ojcze. On no, no, no. Obudził się z tego, tego, nie, z tego co miał tam w sercu nie, tego w żalu, tu lubkiego Obudził się. Mówi co? Ja mówię. Ojciec jest katolikiem. Spojrzał. O co się chodzi? Ja mówię ojcze, Czy ojciec słyszy, co ojciec mówi? Ojciec przeklinia człowieka. No ale. Pozwoli mu. Trzy minuty mówi dalej. Znowu pasuję. A mój ojciec przeklina człowieka. A jak się przeklina człowieka, to to bumerangiem wraca. Każda osoba, którą w jakikolwiek sposób źle potraktowałeś w Twoim życiu, każda myśl zła o tym człowieku wraca do Ciebie. Bumerangiem. Jak bumerangiem? Co się dzieje? Zaczynasz mieć krąg tych osób coraz więcej i dzieje się coś takiego, że sam nie wierzysz już w życie. Sam już nie wierzysz w życie. Bo już nawet Twoi przyjaciele, jak się z Tobą spotkają, to po prostu mówią, "Jest co, nie mam siły, wyssałeś ze mnie wszystko. Nie mam ochoty się z Tobą spotykać, bo Ty tylko narzekasz modą stało się w Polsce narzekanie. Jak tam? No jak tam? Politycy źle. A wiecie, dlaczego jest tak politycy źle? Bo ich wszystkich przeklina. Od prawej po lewą. Od czerwonego po zielonego przez niebieskiego i żółtego. I to jest nasz problem. Jak mi nie spasuje ksiądz, bo powie jakąś prawdę, albo głupotę na to już, jazda. Jak mój dyrektor coś powie takiego czy takiego, no to już. Jest taki, taki, taki, taki. Ale to nie tylko niszczy tego człowieka. To niszczy mnie. To niszczy mnie. Po prostu mnie to niszczy. I teraz popatrz, jak to... Co z tym wszystkim zrobić. Miałbym mnóstwo przykładów, tak żeby wam jeszcze pokazać to, jak to wszystko w nas pracuje. Jak prosta rzecz. Miałeś pięć lat. I przewróciła się, pamiętasz na takim roweryku jeździłeś. No, chłopaki, nie? jeździ taki na, jeszcze tam stół, te dwa kółka, takie mniejsze. I tata cię puścił, nie? Puścił cię na tym rowerku i ty nagle bach! Przewróciłeś się, nie? Albo przewróciła się. Wstałaś, a tata ci nie pomógł. Albo jeszcze więcej powiedział, ty nie zdarł. Później poszłeś do pierwszej klasy podstawówki. Nie było ci łatwo. Chciałaś wracać, albo jeszcze do przedszkola. Chciałaś wracać, ale... Mm, i tak dalej. I nie chciałaś już do przedszkola. Mama mówi, no co, co, czemu ty płaczesz? Czemu ty jesteś smutna? Co za głupie pytanie. No bo jestem smutna! o no czemu ty jesteś taka smutna? No bo jestem! Po prostu. A my zaprzeczamy dzieciakom, ich uczuciom, które są w nich, no to w pewnym momencie dzieciaki mówią tak, to przestaje mówić. Nie? tam w szkole. Fajnie. Super. Nie mówią. Dlaczego? Albo nigdy nie zostali wysłuchani, na przykład. Albo nigdy, nigdy nie zostały potwierdzone ich uczucia, które są w nich. Uczucia, stara prawda, nie podlegają moralnej ocenie. Uczucia są. I nie ma uczuć pozytywnych i negatywnych. Tylko przykre i przyjemne. One są. Dlaczego mówię o pewnej historii, pewnej historii naszej, w pewnej, pewnej pewnym czasie naszej historii zdarzały się takie rzeczy, odrzucenia, zdarzały się jakieś yy, pomniejszenia naszej osoby i tak dalej. To wszystko w nas pracuje. To wszystko w nas pracuje. Ale co zaczęło pracować w tym momencie, kiedy ty usłyszałeś pierwszy raz? Jesteś do niczego. Uwierzyłeś w to. I do 35 roku chodzisz z tym. I wierzysz dalej w to. I teraz co się dzieje z tymi wszystkimi rzeczami, które w nas są? Bo w nas jak w worek, jak w kożnach świecie wrzucają ludzie takie takie uczucia. Jakieś e, niespełnione niespełnione pragnienia, które nie zostały, e, potrzeby, które nie zostały w nas załatwione, bo ktoś nas nie rozumiał, to czy tak i tak dalej. My jesteśmy po prostu nieustannie na to narażeni. I teraz co się dzieje? Dzieje jest coś takiego niesamowitego, że my z tym wszystkim chodzimy. Chodzimy z tym wszystkim. Mamy to w środku. I chodzimy jak taka bomba zapalna. Zobacz, co cię zapala. Zobacz, co sprawia, że jak się naciśnie na to w tobie, to aż wybucha. Przelej sobie pod takim kątem. siebie. Dlaczego o tym mówię? I tutaj jakby do tego obrazu ojca Fabiana wracam. Przychodzi sobie pewnego dnia, bo każdego dnia, tak jak według niego i według naukowców, którzy to podobno obliczyli, jest 120 tysięcy myśli, które produkujemy każdego dnia. Z tego 80 czy 90 jest negatywnych tysięcy, a 20-30 jest pozytywnych. Bo człowiek się broni. czy się broni przed tym myślami. I teraz co robi ten y, ojciec kłamstwa? Otwiera swoją czaszkę. Zagląda. I co widzi? Walkę. Zakręca. Diabeł ma wolne. Po co on ma jeszcze w tym uczestniczyć? Niech ty się sam zabierze, Własnymi myślami. Własnymi kłamstwami, które sobie nabudowałaś i nabudowałaś. Boś sobie stworzył teorie. Teorie błędnych przekonań. Najpierw była jakaś zła myśl. Potem było jakieś. No potwierdzenie, jedno drugie. No i Ty uwierzyłaś w tą myśl, uwierzyłaś w tą myśl i teraz według tej myśli już zaczynasz układać swoje życie, z ludzi i tak dalej. I wyrzec się to nie tylko piersieniu w Atlanty. Wyrzec się zła, to nie tylko yy, Tarota. To nie tylko ogląda, oglądania EZOTV. To nie tylko dzwonienia do wróżki. Wyrzec się to też. Wyrzec się to złego myślenia o sobie. To wreszcie powiedzenie: Jezu to ja jestem Twoim dzieckiem. Ty patrzysz na mnie tak, jak patrzysz na swojego syna. Ty tak mnie kochasz bezwarunkowo, że ja nie potrzebuję to, co ksiądz biskup wczoraj powiedział. Ja nie potrzebuję się przed Tobą ubierać, malować. Nie potrzebuję. Przychodzę z tym, co mam. A co ja mam? Co ja mogę codziennie na Eucharystii Jezusowi ofiarować? Co jest tak naprawdę moim największym skarbem, który mogę ofiarować Jezusowi? Moją słabość. Moją nędzę. Dlaczego na Eucharystii? Bo co się wtedy dzieje? Bo kiedy ty zanurzysz twoją nędzę na Eucharystii, to Jezus ją przeistacza. I już w czasie Komunii Świętej Jezus oddaje Ci z tą Komunią Świętą. Czy to będzie duchowa, czy to będzie sakramentalna Komunia Święta. On już Ci oddaje to przemienione dar w siłę. Dlatego taką wartość, wartość byśmy powiedzieli życiową, ma codzienne Eucharystię. Dlatego mamy się zanurzać o 15 na koronce do Bożego Miłosierdzia, jeśli nie mamy możliwości być na Przeświętej. I świat cały. Właśnie dlatego, żeby odmieniać swoje myślenie o sobie, swoje patrzenie na siebie. Jezus tą nędzy bierze i z tej nędzy z takiej byle gliny. Zobacz, to, to jesteś ty i ja. Z takiej byle gliny. Buduję nowego. To jest tak jak ten gliniany garnek u Jeremiasza. Rzucony przez Boga. roztrzaskał się na kawałki. I ty stoisz i tak myślisz. Ja cię kręcę. Tego się nie da pozbierać. A Bóg się pochyla i tak tu kawałek. Tu kawałek, tu, tu, pozbiera, sklei, jest! To tak działa. Ja się bardzo modlę o to, żeby kapłani, na przykład, doświadczali kryzysów. Dlatego, że ja, taki facet przejdzie przez taki kryzys, który jest czymś normalnym, a nie nienormalnym. Myśmy się nauczyli mówić o tym, że kryzys jest czymś nienormalnym. A kryzys jest czymś normalnym. I daj Boże, jak on wyjdzie z takiego kryzysu, jak on się zakocha po swoich święceniach kapłańskich, i będzie musiał z tym powalczyć trochę. To jak mu taki facet przyjdzie do konfesjonału albo na rozmowę i powie, proszę o, mamy 20 lat razem z nim. Jeżem, panie, zgłupił. Jeżem, zgłupił. A co mi to się... Nie? To on go nie sepie Tylko powiem mu, wiesz co, a może być to tak, a może być to tak. Będzie od niego wymagał, ale inaczej to będzie wyglądało. Wyrzek, wyrzec się zła, to się wyrzec własnego złego razu. I powiedz Boże, daj mi codziennie stanąć przed lustrem, rano, w łazience. Wtedy jesteś najbardziej normalny. Przywitaj się z sobą. Powiedz Stachu, jaki Ty jesteś piękny facet. Paśka, <głosy> <głosy> normalnie jestem w Tobie zakochana. Tak jakbyś sama powiedziała to, jakby to było Boże Słowo. Bo tak autentycznie naprawdę i normalnie na Ciebie patrzył. Bóg. To jest coś niebywałego, jaka niezwykle stała jest miłość Boga do nas. Mimo naszych odchodzeń, nieustannych, codziennych. Jaka stała jest miłość Boża. Ale uważaj. Twoim lustrem jest Słowo. Bo tamto lustro w łazience jest tylko lustrem takim na etapie, czy powiedzmy na poziomie takim zewnętrznym. A tu masz głębię. To jest lustro, którym się przeglądaj codziennie. Dla Panów mam taką e, krótką zasadę. E, nie ma śniadania bez czytania Pisma Świętego. Jakżeś nie przeczytał Pisma Świętego, chodzi kawałek, choćby 15 minut, nie posiedziałeś nad Bożym Słowem, to nie wolno ci jeść śniadania. Albo kolację. Krótko. Chcesz żyć, to przeglądaj się w Słowie Bożym. Chcesz żyć, to się przeglądaj Słowie Bożym. Bo to to Słowo rodzi w tobie wiarę. To Słowo rodzi w tobie wiarę. To była część teoretyczna to, co powiedziałem teraz. Teraz chciałbym zapytać się, czy macie prawą rękę. Zobaczcie. Świetnie. Wyciągnijcie tą prawą rękę. Możecie nawet powstać. Jeśli jakaś zła myśl cię zakłamuje, niszczy Wiesz, tak naprawdę to nie jest do końca prawda. To i, I chcesz, żeby Bóg objawił ci prawdę o tobie. O tej sytuacji, w której się znalazłeś. I nie zgadzasz się do końca na te złe myśli, które w tobie są. To jak się one pojawią, to wystaw teraz rękę i naucz się bardzo prostej, zwykłej, prostej reguły. Panie Jezu Chryste, powtórz. Panie Jezu Chryste, nie przyjmuję tej swojej myśli. Nie przyjmuję tej swojej myśli w Twoje imię. Albo ma to imię Jezus moc, albo nie ma. Albo ja wierzę w to, że Jezus ma moc, albo po prostu nie wierzę. No naprawdę musimy stanąć właśnie w tej perspektywie. Musimy stanąć właśnie tak i zapytać się, czy ja wierzę w moc imienia Jezus. To na to imię zgina się wszelkie kolano. I wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem. Ale to nie jest tylko tekst Pisma Świętego. To jest prawda. To jest samo życie. Bardzo chciałbym teraz, żebyście... Ilu jest kapłanów tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, tak? Cztery. Mhm. Bardzo bym chciał teraz kończyć swoją konferencję. Ale proszę Cię teraz, żebyś podszedł do kapłana. My się ustawimy tutaj tak co jakiś czas, tutaj. A Wy po prostu podejdźcie do kapłana, do jednego kapłana. I powiedz krótko i na temat. Panie Jezu, w Twoje imię wyrzekam się. I powiedz. Już bez żadnych rozmów, bez formu sakramentalnych, bo to nie o to chodzi teraz. Tylko po prostu tu powiedz. Jezu, czego ja się chcę wyrzec? I teraz pomyśl sobie, że taka myśl tutaj z tyłu już od razu ci krąży. Uważaj. Bo ona już tam krąży. No dobra, dobra, dobra ale po co się będziesz wyrzekał? Po co ty się będziesz wyrzekał? Przecież ty za do tego Wiesz, nie ma sensu iść do spowiedzi. Bo Ty mówisz, że więcej grzechu nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i postaruję się poprawić i więcej nie grzeszyć. To znaczy, Więcej nie grzeszyć. Przecież ty zaraz wrócisz do grzechu. Hmm. Daj sobie spokój. Pomyśl Śpiewajmy w tym czasie pieśń. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś nam pokazał tego, czego chcemy się wyrzec w naszym życiu, osobistym. Pomóż nam i oświeć naszym umysłem i nasze serca. Dotknij naszych serc. Mogli poznać to, czego chcemy się wyrzec. Przyjdź, Panie, i dotknij nas swoją łaską i naucz nas prawdy i życia w prawdzie. Zapraszam Kapłanów. I w takiej postawie monitarnej prosimy bardzo, żeby nie rozmawiać teraz żeby też modlić się, jeśli, jeśli już się skończy, to, to żeby się modlić, żeby się modlić za tych, którzy podchodzą. Króciutko, bardzo króciutko, bo nie chciałbym Wam zadać przejaw, która jest do dziesiątej godziny. Chyba, że teraz jeszcze jakieś ogłoszenie? Nie Jak wszyscy przejdą, to ksiądz Paweł będzie miał słowo jeszcze dla nas. Bardzo krótko. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się. I powiedz czego? Konkretnie. Pracujmy na